Nie mów nikomu, to tajemnica. Wstępniak, czyli mój pierwszy podcast. Siedzę sobie po ciemku, chociaż może tak nie do końca po ciemku, ponieważ pali się świeczka. Właściwie to już się dopala, bo może się przyznać, ale jest to już moje kolejne podejście do tego nagrania. <gryw> Wina też jakby trochę ubyło w butelce. Za oknem też panuje ciemność. W sumie to dziwne, bo mieszkając w mieście powinnam patrzeć na latarnie, jeżdżące samochody. A co ja mam za oknem? Rozwalającą się ruderę, drzewko, zaparkowane samochody, ale w sumie to ciemność. Lubię ciemność, lubię noc i myślę, że większość moich podcastów będzie powstawała właśnie wtedy. W tyle muzyczka, szedę. Dlaczego? Liczyłam na to, iż prowadzę się w nastrój. W taki nastrój, który może pozwoli mi błysnąć intelektem, elokwencją, pokaże moją bystrość, oczytanie. No, ale nie oszukujmy się. Nic nie jest takie proste, jakim się wydaje. Poza tym, poza tym postawiłam na naturalność, spontan i na siebie. Czyli bez masek, bez udawania, bez udziwnień. Zastanawiałam się też, ile powinien trwać taki pierwszy podcast i czy nie zanudzę Was, słuchaczy i czy w ogóle będziecie chcieli jeszcze wracać do mnie. Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Jeśli dobrnęliście już do tego momentu, to oto następuje chwila, w której zdradzam swoje imię. Brzmi ono tak samo jak pewnej carycy, która słynęła z swej rozwiązłości. Zginęła ponoć w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie chciała zakosztować miłości z koniem. to miała fantazję. No, tak czy inaczej, brawo, zgadliście, Zgadłeś czym zgadłaś? Jestem Katarzyna. Aczkolwiek zazwyczaj Kasia. Ale pamiętaj, nigdy Kaśka, a już nigdy, nigdy Kacha. No, chyba, że chcesz mieć ze mną na pieńku. O czym będą moje podcasty? Myślę, że o wszystkim i o niczym. O tym, co mnie boli, o tym, co sprawia mi przyjemność, radość. Yhm. Pewnie często będzie to marudzenie. Wątpię, aby była w tym jakaś spójność. Można spodziewać się tego, iż będę skakać z tematu na temat. Niczym z kwiatka na kwiatek. Ja. Nie, no aż tak źle nie będzie. Chociaż myślę, że w pewnym stopniu, w sensie stopniu. Sensie stopniu o, to się wytnie. <gryw> Byłoby to ciekawe. Chociaż nie, nie będę niczego wyciąć. Niech będzie tak naturalnie, z błędami, babolami, czy jak to tam nazwiemy. Czy coś jeszcze o sobie powinnam powiedzieć? Hmm... Myślę, że mu uprzedzić słuchacza, iż niekiedy będzie słuchać dudnienie lub krzyki w tle, co jest ode mnie niezależne, ponieważ nade mną mieszkają bardzo ciekawi sąsiedzi, którzy mają dwójkę rozbrykanych dzieci. Skaczą przez skakankę w mieszkaniu, jeżdżą na rolkach, ganiają się i robią wiele, wiele dziwnych rzeczy. Mam nadzieję jednak, że nie będzie tobie to przeszkadzało. Drogi słuchaczu, słuchaczko. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może się zdarzyć tak, że na przykład... Czasem opowiem o jakiejś książce, jakiejś muzyce konkretnej lub lub na przykład ci poczytam. Właściwie powinnam powiedzieć tobie poczytam. Hmm, czy jest na sali jakiś polonista? Niestety nie ma, więc zostanie tak, jak jest. Idźmy dalej tym tropem. Mogę powiedzieć tylko tyle, iż w pewnym stopniu jestem związana z oświadom. Ale tylko w pewnym. <głos> Zresztą domyślam się, iż jeśli będę czasami mówić o pewnych historiach, jakie miały miejsce w mojej pracy, to wnikliwy słuchacz będzie w stanie zgadnąć, czym się zajmuję na co dzień. Tak, czyli już wiesz, że pracuję. Czyli jestem wystarczająco stara, aby już nie studiować, ale jeszcze nie iść na emeryturę. <śmiech> Także przedział wiekowy troszkę nam się zawężył. Jeśli chodzi o mój sprzęt i o jakość dźwięku, to wiem, że nie jest to najlepsze. Może kiedyś to się zmieni. Może tak, a może nie. Zależy też od finansów. A to może stanowić mały problem. Hmm. Myślę, że mogę powiedzieć jeszcze, że bliżej mi do morza niż do gór. Więc raczej historie o puszczach, skałach i morskim oku będą pojawiać się naprawdę sporadycznie. Przygotowałam się oczywiście do tego podcasta. Zrobiłam sobie notatki i w ogóle sobie Myślałam, a co? Przesłuchają i stwierdzą ale ona jest dla je fajna. Niestety skończyło się na tym, że gdy otwierałam wino, to tak, tak, jestem niezdara i się rozlało, więc kartka jest raczej niemożliwa do odczytania. A z pamięci improwizować? Może jednak sobie daruję, bo jeszcze się pomylę i wyjdzie z tego wielka draka. Czy wszystkie moje podcasty będą takie? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. A dlaczego w ogóle to robię? Może jest we mnie trochę z ekshibicjonistki. W sumie były już blogi, było radio internetowe. No to teraz czas na podcasty. Swoją drogą, to i tak uważam, że nie daje się zwariować pewnym portalem społecznościowym i nie mam konta na naszej klasie, fotce.pl, sympatii.pl, i innych portalach. Niejako czasami ludzie mają do mnie o to pretensje, ale ja z tego powodu nie ubolewam i nie uważam, aby moje życie było mniej wartościowe. Tak, tak, proszę pana, Facebooka też nie mam. <grym> Co jeszcze? Myślę, że powinnam wymyśleć sobie jakąś ksywkę. No tak, i nazwać jakoś mój podcastowy świat. Ale, ale to na razie zostawię tajemnicą. Okryję tajemnicą, zostawię tajemnicą. Jak właściwie powinnam powiedzieć, niech zostanie to ta tajemnicą. O. Hmm. Tak patrzę i patrzę w tą ciemność i, i się zastanawiam, jak to już się żyje na biegunie kiedy albo panuje cały czas ciemność, albo cały czas dzień. Jasne, że organizm by się przyzwyczaił, ale chociaż dla zorzy polarnej może i byłoby warto. Czy ja mogę powiedzieć coś jeszcze, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w tym pierwszym, jakże porywającym, cudownym, wspaniałym, urzekającym i niebanalnym podcaście? Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie jestem do końca z siebie zadowolona, że, że nie tak to miało wyglądać, nie tak miało być. Jednak poszłam na żywioł. Kiedyś ktoś nawet dał mi ksywkę Huragan Katrina. <słuch> <słuch> Może coś w tym jest, faktycznie. I pewnie zdarzy się, że, że będę mało poważna w tym swoim słowotoku. I mam nadzieję, że się rozkręcę i będzie... To mniej takie a y, y, y, y, y, y. No właśnie. Tak. Więc mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i że będziesz mieć ochotę nadal mnie słuchać i że wytrwam w tym swoim postanowieniu dzielenia się swoimi myślami z innymi ludźmi, którzy mają ochotę poznać inny punkt widzenia niż tylko swój własny. Także zapraszam ponownie i mam nadzieję, że dotrwałeś do tego miejsca, tudzież dotrwałaś, bo co jednak takie fajne uczucie, kiedy, kiedy ktoś chce nas słuchać i, i uważa, że jest to interesujące. A jeśli nie interesujące, to chociaż zabawne albo godne właśnie wysłuchania. Zapraszam ponownie i do usłyszenia.